Witamy. Cześć. W MMS-owym podcaście, gdzie jubileuszowy 10. odcinek. dziesiąty No, tak wypadło. A to wiem, możeśmy mówić coś o tańcu, bo nas prosił ten mówił, że to tak wypadało. A no tak, bo zaczęliśmy w ogóle bez pomysłu, o czym będziemy mówić. A czy ja mam jeden temat, Marta też coś tam chciała powiedzieć, nie wiem co? To takie drobne szczegóły, linki. Ostatnie tak A? A myślę, że przysun się troszeczkę bardziej do mikrofonu. O, dobrze, może teraz. O, myślę, że będzie lepiej słychać. Hmm, to o czym? A o tańcu mieliśmy mówić. A dla kogo mieliśmy mówić o tańcu? już coś pytał, czy będziemy o tańcu mówić a dla Sergiusza, no pozdrawiamy z Sergiusza mam nadzieję, że jeszcze słucha ja jeszcze tak w, trenię się ze swoją reklamą jest wstępniak podcastu, który będę teraz robił sam jeszcze ale on jest taki dosyć tematyczny jeżeli ktoś lubi science fiction to zapraszam na stronę credendovides1984 blogspot.com czy tak jak tego podcastu, jeżeli jesteście na stronie albo byliście, bo inaczej nie wiem, jak, skąd mielibyście podcastu no co? Gdy nie? No co, no co? Możesz komentować. Nie, akurat ja teraz o tym nie pomyślałam, o tym jak patrzę na markę, jak wyglądał kiedyś, jak wygląda teraz, więc teraz kupuję dużo bardziej, gdzie podobałem do kimi. Wródkę zapuszcza Nie, i włosy też się przyzwyczajam do krótkich. Gdzie zobaczyłam takie takich to już się nie wyglądało. I zapuszczam włosy. Nie, to, to Tam tamte czasy minęły, nie. Zastanowić, Ale brudkę zapuszczę To ci ją zgolę. <grywa> dobra, mówmy o czymś. No mówimy o czym. No, przecież to jest nasz podcast. No o czym mamy mówić. Nie, dobra. Ja mm. tak krótko, bo tak, mm. znaczy na razie, bo nie zaczniemy tego tematu głównego, tak mi się wydaje. A jaki będzie główny się? No to już tam na mi się powie. No dobra, to dzisiaj główny temat, taniec. To jeszcze mamy kilka takich pobocznych tematów. No, ja to chciałam tylko powiedzieć. Przede wszystkim to jest pierwszy w tym roku, tak, nasz podcast się Ty, ta, no tak, pierwszy odcinek tam. no właśnie, więc a, wszystkiego właśnie. dobrego z okazji nowego roku dla wszystkich słuchaczy no bo to inaczej tak nie będą wiedzieli więc dla wszystkich słuchaczy szczególnie wiadomo kto nas słucha, Piniu poza komentarze zostawia nadrobił ostatnio Dwa Cylony tak, Dwa Cylony też ostatnio pozdrawiamy Tomka I? No. Tomka, tylo. Tomka i... No, no, no, no. Kurczę. Mam takie zapiadanie, <laughs> mi się. No, także to i, mam nadzieję, że ten rok będzie dla wszystkich dobry. Coś, nie wiem, nam. A mało to, portfel... nie, nie robiłem portfela ostatnio. Mi się jakoś nie najlepiej zaczął, nie wiem, czwarty dzień jakaś... Ale co taka. się mi się stało? Nie wiem, co się mi się stało. Mi się są niezadowolone od początku tego roku i jakoś okay. zobaczymy, jak będzie dalej. Jakie ma być się w ogóle poboczne tematy? jakbyś jakiś temat? Jak powiem, co, że się tam no nie, jeszcze chciałam zapytać jak Wam tam minął no, Nasz był taki sobie, bo myślałam, że w końcu się wybawię ale no, niestety nie było tak jak myślałam bo nikogo znajomego nie było, żeśmy się szybko zmyli Wróciliśmy do domu, tylko napiliśmy się ale jedyne co było tak naprawdę pozytywne w tym to było to, że napiliśmy się prawdziwego szampana a większość z Was pewnie piła wino musujące u mnie zwane szampany. I na początku myślałam, że to jest taka wymysł, że nie wiem, że o, bo szampan no, to już będzie, że jest droższy i ten nieprawda I dużo osób tam mówiło, że tak. podobno jest zły, taki nie najlepszy, ale znaczy, podobno. Mm, jeżeli ktoś nie lubi białego wina, to może mu rzeczywiście szampan również nie smakować. No, ale jeśli lubi, bo to... Bo jest on bardzo w smaku podobny do wytrawnego białego wina. Znaczy, no, no jest to wytrawny szampan jedno. No kupiliśmy. ale jeśli lubi, to jest naprawdę smaczny i do tego no, niezłe ma bąbelki, te bąbelki <grym> i te bąbelki wderzają do I te bąbelki powiem Wam, że e, ładnie łamią smak, dlatego nie czuję się, że jest też wytrawny, że ktoś tak bardzo nie lubi. Mm. Są ten, no i wystarczyło naprawdę niedużo się napić, żeby poczuć, że się coś wypiło, a nie tak jak... <grym> no i dopiliśmy sobie jeszcze kamikadze i w sumie chwilę pograliśmy i w sumie... I w sumie tyle. No dokładnie, w sumie zaraz poszliśmy spać tak naprawdę. Nie, no wiadomo, że ta data jest umowna, to, to nie wiem, możemy my stwierdzić, że mamy, nie wiem, rok od 13 kwietnia do 13 kwietnia. Moglibyś sobie? No, może, no i może jak sobie zrobił. Poza tym popatrz, że właściwie każdy liczy sobie w jakiś sposób, inaczej rok. To jest taki umowny, ale jakie lata liczymy? Liczymy swoje lata. Daty urodzenia. No też, są, dobrze, że jest też rok szkolny. I bardziej od tego momentu na przykład liczymy swoje etapy życia. Od urodzin, a nie od Sylwestry. że ludzie w ten sposób liczą. My liczymy na przykład razem od momentu, kiedy się poznaliśmy. Powsta... Od ślubu. Ta data jest nam, dla nas o wiele bardziej istotna i ona właściwie określa jakiś nam przedział czasu, a nie, e, a nie Sylwestry. No może. Chyba się nie zgadzasz z tym. Dlaczego? Na pewno każdy ma jakieś tam swoje no, daty. Ma, mamy tam które... taką umowną datę, 31 grudnia, 1 stycznia, no, ale na przykład dla nas bardziej istotna jest data 30 maja. I według to... niej raczej. 1 czerwca. 1 czerwca. No bo o to chodziło, prawda, z 30 maja. Hmm. <śmiech> nie myślę, że wiele osób nie zastanawia się nad tym, ale e, ich rok zaczyna się kiedyś indziej. Liczą kolejne lata od innej daty. Tak naprawdę. Najczęściej to jest za ta urodzin. I te. te ten czas spędzony to nie mówi się na przykład.. nie wiem, działo się to w roku tym i tym, tylko miałem tyle lat. W większości ludzi no, tak może ta. No tam ja widziałam na Facebooku niektórzy imprezowani w Angle. Człowiek jest młodszy, tym w bardziej imprezować. My starszy to już coraz mniej. Nie wiem. A. Ty młoda jesteś jeszcze. No właśnie wiem, że jestem młoda, ale już tak jestem w małżeństwie, już mi nic nie wypada. Nie mogę się wyszaleć. Nic ci nie wypada? dobrze, że ci nic nie wypada. Za zaczął stawy wypadać na stary. stary wypada. eee, ale wiadomo, o co chodzi. <laughs> I, co I tak się nie wygląda młodość w ogóle, ale tak się czuję. Dobra. No to taki temat z i odchodzenie dat wyszedł właściwie przypadkowo a ja mam taki temat, którym chciałem się podzielić z wami to są um, wkurzające ekranizacje filmowe mnie wkurzające Marta, nie wiem jak się na to zapatruje ja się zapatruję na to, że teraz powstaje mnóstwo filmów które są po prostu jechaniem na danym e, tytule e, co kochanie mówisz? <laughs> marta mi gdzieś uciekła. Kochanie! Uciekła. A to odezwij się, może, co? No, jestem, jestem. No. E, takim przykładem ostatnio oglądałem to był film. Co ja oglądałem w no, Robin Hooda oglądałem. No, mówię. Nie? Nowy Robin Hood. Film naprawdę niezły. I zastanawiam się, dlaczego został nazwany Robin Hooda. Bo z Robin Hoodem nie ma nic wspólnego tą klasyczną opowieścią o Robin Hoodzie, hmm. którą wszyscy znamy, czyli o Zabadiaku, który walczy z szeryfem, z Nottingham, który poznaje w lesie swoją brygadę przyjaciół i który się podajemnie spotyka z Miriam. Miriam, no bo... No ja nie znam tego Chyba tak. No to jeżeli ktoś uważa, że zobaczy coś z tych motywów, no to się głęboko przejedzie oglądając ten film. Kolejny film, jaki widziałem, to był Sherlock Holmes, który z Sherlockiem Holmesem już kompletnie nie ma nic wspólnego. Ja przepraszam, że ja akurat nie, nie oglądałam, bo oczywiście większość mariali ogląda wygląda jak jaś Hmm. Kolejne filmy, które są jechaniem na tytule, czekaj. O, karate Kid. Oglądałaś to, tak? No tak. Ten A, ten jak ten mi film. ktoś wyjaśni, co ma karate wspólnego z Chinami, bo cała, cały film dzieje się w Chinach. Yy, Uczy go Jackie Chan, czyli mistrz kung-fu. Jak się pojawiają, to cały czas jest mowa o kung-fu. A jednak tytuł jest Karate kid. No dziwnie, dziwnie. Znaczy film fajny, ale faktycznie... Film niezły, to muszę przyznać, ale to jest nowe. No, znowu jechanie na tytule. Robimy film tylko po to, żeby go sprzedać. No ale to tak samo a jak był, no i te remake'i też są denerwujące właśnie, że, że jak coś było fajnego, to lepiej to już zostawić, a nie robić mm -hmm. nowe ekranizacje, tak było z drużyną A, co o, druż nie miało w ogóle już nic Nie, drużyna A to jest kolejny film właśnie, to nie jest remake. <coughs> to jest znowu jechanie na tytule. No nie, to akurat nie jest remake. ale też jest dużo takich remake'ów, które robią. I nie no wiem, nie, ale drużyna a jest świetnym przykładem tego właśnie. No, drużyna A i co jeszcze? Co, co, tam, Koszmar, było z... co, był też... co tam było z drużyny A? Jedyne to, że niby oni się, że się nazywali jako oni biej, i tak dalej. Inaczej się zachowywali, co w serialu. Tak. No jedyne to to, że niby... o, ten że ten był też w domu wariantów, ten.. No. no ale to poza tym w sumie nic chyba. Mardok był chyba najlepszą rolą w ogóle. ten świr. No, no ale w każdym razie no małym wspólnego, bo ma akurat. Lubimy ten serial, mamy całą kolekcję. Teraz gminy, a... przed chwilą widziałem w telewizji reklamę Wojny Światów z Keanu Reevesem. Nie, tak? Nie, co się z, kim z kim to? Keanu Reevesem? A z to... Tom Cruise. Z Tom Cruise, przepraszam bardzo, pomyliłem aktorów, ja ale. mam na nim w kinie, w młodych nie jakiś pięć. Laty, Jeżeli no. ktoś czytał książkę Wojna Światów, to już samo to, że ta opowieść filmowa dzieje się w Stanach Zjednoczonych powinna być dla niego dziwna. Znaczy, yy, mnie tak średnio się podobał film, aczkolwiek... Yy, to na że nie, nie oglądałem filmu, ale już po, samej, po samym trailerze wiedziałem, że... Znaczy nie, ja mówię, film jest dosyć fajny, aczkolwiek wydaje mi się, że Markowi się na 99% nie spodoba, jeśli faktycznie czytał książkę. Bo ja na przykład nie czytałam, więc inaczej na to patrzę bo ja jakoś za bardzo, jak wiecie, nie lubię science fiction w sensie takiego czytania książek No to, to jest klasyka science fiction. To jest porównywalne do... Znaczy porównywalne. No to jest tego samego autora co Wehikuł Czasu. No to... to o! Jedną książkę przetrwałam. Przeczytałam. No bo to jest taka cieniutka książeczka. No i dlatego. Będę mówił o niej na pewno w moim podcaście. Nie wiem, czy w pierwszym odcinku, ale na pewno będę mówił. No, o no, tych wszystkich science fiction to Maryga będzie mówił, bo ja to też. No ale, ale wracając do wojny światów, jak można zmienić miejsce, w którym się odbywa? To jest pierwsza sprawa, to jest nowe, znowu jechanie na tytule, robienie bardziej filmu science fiction po to, żeby jechać na tytule. To już zróbmy film o inwazji kosmitów. No a Halloween też było, nie wiem, Halloween to nowe... No. Remake, prawda? No, remake Halloween to jest w ogóle jakaś porażka, zwłaszcza początek, <śmiech> kiedy się chcieli w Majersa wgłębić bardziej. Koszmar złych związków też strasznie, porażka jakiś, Nie wiem, nie rozumiem tego. Jak no można bo, robić takie filmy. Po starych z rzeczy się już nie rusza, moim zdaniem. Nie powinno się ruszać. No. Bo to były inne czasy, inny. Um, sposób kręcenia nie. Nie tak kojarzę dalej. dobrego remake'u. Nie, kojarzę jeden dobry remake. Nazywał się Mucha. No to mucha nie. ja nie kojarzę, ale. Z, z, z Goldbergem. Goldberg, Czy Goldberg, Goldstein? Jakoś tak się kojarzymy, Wszyscy chyba kojarzą Muchę i Muchę 2 i wyobraźcie sobie, że to jest Remake. Ale mało kto wie, że to jest Remake. I <śmiech> zdarzyło mi się widzieć urywki oryginału. I jest rzeczywiście lepszy. Moim zdaniem, oczywiście. to wiadomo, trzeba w ten sposób też patrzeć. No, a coś jeszcze? Jakieś filmy? Jakie filmy często się teraz nie, nie zdenerwowały. Jeden, na ostatnio oglądałam o Światkach Jehowy, mi się spodobał. I tak, polecamy Dwa Światy? Czy jak to było? Coś poza świata. Nie, nie coś... Dwa Światy chyba. Być może. W pewnym Ośrodka razie film e, duński. Mhm. Polecamy na faktach film. Na Filmwebie strasznie zarzucono, że jest to film nieobiektywny i pokazujący tylko jedną stronę, ale z filmu wynika, że są to wspomnienia e, jakiejś osoby, więc... Po pierwsze, ja nie uważam, żeby film, każdy film, fabularny zwłaszcza, bo to jest film fabularny i dokumentalny, miał być obiektywny. Bo dlaczego film ma być obiektywny, Proszę bardzo, to jakieś standardy, poprawność polityczna, może Unia Europejska nam każe być poprawny. Ja nie wiem, w jaki sposób w ogóle, nawet gdyby to był dokument, w jaki sposób film na podstawie wspomnień danej osoby może być obiektywny. Wiecie, yy, dla mnie to było tak, że ja ogólnie, bo tu większość pewnie nie wie, słuchający podkazów... Możesz opowiedzieć, akurat będzie ciekawe. Yy, ja nie lubię Świadków wiekowych. A tam była podobna historia w tym filmie zresztą. Tylko, że twoja zakończyła się pozytywnie, a ich No się... tak, yy, bo tak, yy, nie lubię ich, bo mam powód tak naprawdę i to chyba wydaje mi się powód taki yy, dosyć konkretny, ponieważ jak ja się urodziłam... Yy, był konflikt serologiczny i ja, jako noworodek, tam dostałam żółtaczki silnej. I powiedzieli mojej mamie, że. E, moja mama czuła coś, przeczuwała, że coś jest nie tak ze mną. I e, już była taka nerwowa, przyszła jakaś kobieta i pyta mamę, y, czy nie jest przypadkiem świadkiem Lechowy I mama w tym czasie już bardzo zdenerwowała, bo zaczęła się domyślać, że może chodzi właśnie o krew. I pobiegła tam do mnie i powiedziała, że nie, nie jest świadkiem ichowy i proszę, nawet jakby była, to nie wiem, w każdym razie powiedziała, że nie jest, i ona chce ratować swoje dziecko. I natychmiast mi przytoczyli całą krew, która mi uratowała życie. I jak moja mama mi to powiedziała, no bo wiadomo, że ja tego nie pamiętam, no bo jakim cudem miałam pamiętać, jak byłam noworodkiem natomiast no i od tej pory tak naprawdę miałam zęby na siatków wiekowych, którzy zachodzili, a akurat tam gdzie mieszkałam wcześniej cały czas zachodzili do mnie i moja mama też w ogóle a wyobraźcie, sobie, widziała, to jest wyobraźcie sobie, że do mnie nigdy nie przyszli no a u nas byli często, a moi rodzice byli bardzo antynastawione właśnie do tego, że, że... a jakby teraz przyszli porozmawiać no, teraz może tak Teraz, ja bym chętnie teraz może tak, bo się trochę otworzyłam, a poza tym, no ale mimo wszystko i tak ich nie lubię i jak będę z nimi rozmawiała to im powiem, że to mi się nie zgadza, bo dla mnie um, nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, w Biblii, że, że nie wolno przetaczać krwi, a, a raczej powinno się ratować bliźniego, jeśli można uratować mu życie, a nie zostawić go i dawać się tutaj, w tym... To ja bym był kręty, bo ja No właśnie... Yy... Wiecie, tam na przykład w, tej, w tym filmie, była właśnie potem na sytuacja, jak Marek tu mówił, była, że dziewczyna miała z, właśnie tam ze zboru, miała wypadek. Nie był pokazany ten wypadek, ale że miała wypadek. No i potem było pokazane, że pogrzeb, że zmarła na stole operacyjnym. Potem starszy ze zboru, jak tam był pogrzeb, to właśnie Dziękowa mówił... Bogu za to, że się nie ugięła i nie, nie chciała trancenia. Tak, że, tak dokładnie, że nie chciała transfuzji i, i dlatego umarła, no bo wiadomo, że jeśli straciła w wypadku źle myślam krew, no to trzeba było uzupełnić jakoś, a jeśli oni się na to nie, nie godzą, no to po prostu umarła dziewczyna, no i dla mnie to jest chore. Polecamy szczerze. film, no wiem. spróbuję tam gdzieś pod spodem dać, nie wiem, linka do filmu, e do strony tego filmu, polecam wszystkim, naprawdę dobry film. Albo napisać tytuł przynajmniej. No i no to pośle linka do filmu, że sobie każdy będzie o, o, sprawdzić. Chyba o tańcu dzisiaj już nie powiem, bo nie chciałem, żeby dzisiaj był <coughs> bardzo długi odcinek. O, masz jeszcze jakiś temat w no, chcesz, no. Jeszcze chciałaś powiedzieć? Ostatnio o tym, że na razie mam dużo myślenia co do różnych różnych spraw na z, przykład? z kościołem, z miarą, z tym wszystkim. przez dużo rzeczy po upadać i no, A no, jakiś tak. Ale poza tym. Nie, mam nadzieję, że będzie le że lepiej się poczuję, bo jakoś na razie jestem trochę zdołowana, psychicznie i taka trochę smutna. Ale może no, będzie jak lepiej. się prześpisz sama? to spokojnie, lepiej się lepiej. No chyba... o, Ci, wyrzucę Ci się na Ciebie. Przepraszam, Baza, to ludzie słuchają, albo się zachował, się normalnie. Dzisiaj <grym> jest w ogóle wtorek, wieczór, ale to jest zgodnie z obietnicą, jutro podcast będzie do szczegnięcia na stronie. To z was był najlepszy? W ogóle przydałoby się, żeby się odezwali chociaż raz ludzie, którzy słuchają naszego podcastu. Żeby chociaż jeden komentarz zostawili, żeby wiedzieli, ile osób nas słucha. No właśnie, bo tak to tylko niektórzy zostawiają ślad, a tam widzimy też jakieś oceny, że tam było fajnie czy coś, bo podkładami są takie... No są, no, są to, to, to, włą kliknąć. włączyłem system oceniania, bo stwierdziłem, że łatwiej się zostawia oceny, No, a oceny tam Marek niż... mówi, że tam więcej osób pobiera i po prostu jesteśmy ciekawi tych innych osób, bo mogliśmy jakoś ich poznać, mogli jakieś pytania zadać, więc nie bójcie się dać, to nie... Jak już mówię, około zajmuje. 15 osób pobiera wszystkie odcinki, poza jednym, które pobrało ponad 30 osób odcinkiem bulwersowym. A, tak. No... no. <głosy> <głosy> wszystko, wszystko jasne. Nie, naprawdę, moim zdaniem, nawet dodanie jakiegoś komentarza to też nie jest jakiś Dobra, nie wiele. żebyśmy już tak komentarze. O czym jeszcze się powiem? Co dzisiaj jeszcze się działo? Dzisiaj czy już po północy jesteśmy? Bo ja już nawet nie wiem. Czy już jest po północy? Chyba tak. Ja Czekaj, moment już. Marta idzie sprawdzić, że ja będę mówił, co się dzisiaj działo? Dwie po. Aha, to nie, co się wczoraj działo? <głosy> Czyli mamy już środę. Czy ten odcinek się znajdzie na sieci? Ciekaw jestem, ile osób przetrwało i wysłuchało odcinka naszego podsumowującego zeszły rok. Ile osób przetrwało tą godzinę słuchanie Nie no, przetrwało. Prz tak? Wszystkim, wszystkim gratuluję, jeżeli przetrwali. Na nadzieję, że Obiecuj nie płacę, obiecujemy, że nie zrobimy więcej tak długiego podcastu. Chyba <głos> po że godzinę. na koniec tego roku? A, no tak koniec roku, to wiesz, to już będziemy tak prawni, już będziemy tak ciekawie rozmawiać, że nawet jeżeli byśmy mówili dwie godziny, to każdy wysłucha. Tak myślisz? No. Ja, ja się boję, bo ja nie wiem, jak ja mówię. Nie czy właśnie... się podoba ludziom, jak ja mówię? No ja właśnie też nie wiem i nie wiem, czy ludzie chcą w ogóle słuchać o nas. Co się ci Aha, You Can był kastem wczoraj, tak? nie wiem. Marta chciała iść, ja mówiłem, że nie chcę, a Marta sama stwierdziła, że nie idzie. Bo hmm. tak powiedział, że... On woli, żebym mnie nie szła. Nie, przepraszam bardzo. To już powiedziałem po tym, jak zostałaś. No dobrze. No co, no dobrze, no. Ja by Ci że jeżeli chcesz iść, to idź. Ja po prostu nie chciałem, żeby Marta była jedną z tych zdesperowanych osób, które za wszelką cenę chcą się dostać do You Can Dance, bo takich mnóstwo jest niestety. Pewnie jak zwykle z tej edycji ogląda sobie castingi. Zobaczę właśnie tych desperatów, bo sumie są śmieszni zawsze, ludzie eee, Tak, pewnie teraz pomyślicie, że ja też tak samo śmieszny byłem rok temu, bo ustępowałem znaczy ja chciałam tylko i wyłącznie yy, dostać się do tego Do, do, do głównego castingu, a nie w ogóle do pokoju mm, Tylko ja wyjaśniam, przypominam po raz kolejny, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie Ja nie poszedłem się tam, żeby dostać do programu, tylko żeby zapromować rodzaj tańca Dokładnie ten cel, który miałem do zrobienia, osiągnąłem. No, Nie chciałem nic za, więcej. Za jest. mało, go zapyta, bo za małe jest dalej zainteresowania tym roku. No, ale ale muszę przyznać, że w poniedziałek się grupa powiększyła. I to przyrost był no, czekaj, 400%. No, tylko teraz zobaczymy, ile z nich zostanie. Bo Nie. na razie to wiem, że jest jedna pewna osoba, która już dawna a pozdrawiam tak, pozdrawiam Anetę. która chyba nie słucha naszego podcastu. No ale i tak ją pozdrowimy. I myślę, że o tańcu zrobimy następny odcinek. Bo ten był taki dziwny, właściwie bez żadnego tematu. Nasze paplanie, bez sensu. 22 minuty w tym momencie minęło. wszystkim minuty. Ale to chyba o to chodzi też trochę w podcastach, czy nie? Bo ja nie... Co? Nie wiem, może ja mam... Trochę, że ja mam jakiś menti w razie. No ja właśnie chciałabym, żeby trochę więcej powiedziała, a ty ty nic nie chcesz mówić, kochanie Nie, nie mam co mówić tam za problem. No co o tańcu, ostatnio i tak praktycznie w ogóle nie tańczę O tańcu będziemy mówić za tydzień, zrobimy, no. będzie odcinek w całości o tańcu, już obiecujemy, już się do tego przyłożymy jakoś no, no Opowiemy trochę może o sobie, odnośnie tańca, bo tak No tak, bo mamy w sumie tańc, Historię taneczną. Tak, dokładnie, ale trochę inne sfery no, to myślę, że powinien być też ciekawy odcinek No dobrze Zaraz będziemy kończyć się mhm. <laughs> Jeszcze raz przypominam o nowym podcaście Tam będzie link, zaraz też go do, dorzucę sobie. Co mogę sobie, prawda? mogę no, sobie. Możesz się. Marta obiecała gdzieś tak z tydzień temu Już zrobić opis do strony Do tej pory niestety Nie wyprodukowała opisu A, to o nas? No, no bo ja nie wiem co napisać Żeby powiedziałeś no to napisz coś i wrzucimy cokolwiek. No i będzie. Prawda? Dobrze, A bla, tak to... bla, bla, bla, bla, bla. Może być. Dobrze. No prosimy o ocenę. O, o ocenę opisu w momencie, kiedy się już pojawi. Mm. Jeżeli macie jakieś ciekawe podcasty, które warto by było posłuchać, albo, nie wiem, jakieś warte miejsca, to też napiszcie w komentarzu. Jeżeli będą rzeczywiście warte, to myślimy w linkach. Ja Będziemy reklamować. Nie. Ja jakoś osobiście nie mogę znaleźć podcastu. Na razie w sumie jest chyba. A różne podcasty. Słuchałam je jakoś A ja Teorię Chaosu polecę. Nie wiem, czy mówiłem o Teorii Chaosu ostatnio. <kuh> nie pamiętam, chyba nie. Hmm. Teorię Chaosu ostatnio słuchałem. Bardzo ciekawy podcast. Eee, Co jeszcze mogę Dlaczego powiedzieć? Słucham. Eee, nie to... Aha. E, dowiedziałem się dzisiaj, że jestem e, ten, no, pogromcą Krzyszmana. No a jeden z głupszych, który słuchałam, to właśnie Jaskinia No Sama nazwa wskazuje. No ja przyznam się, że nie przypadł mi do gustu. to się samego Krzyszmana to... No, no nie wiem, dlaczego tak, tak dzisiaj się dowiedziałem. Od Beci. Becia pozdrawiam. E, że... Że go pogromiłem w środę tydzień temu. Jeżeli rzeczywiście tak było, że, że cię zdołowałem w jakiś sposób, to przepraszam, nie o to mi chodziło. Akurat ale to też e, trzeba na to uważać i ja też bardzo się staram uważać i to do wszystkich mówię, taka zasada, żeby jeżeli już się wydurniasz, jeżeli robisz śmieszne rzeczy to uważaj, żeby ludzie śmiali się z Tobą a nie z Ciebie ja, ja tu ten temat przemilczę bo musiał powiedzieć coś niemiłego nie no mów, czy to nasz, nasz podcast no co, że ja nie lubię krzyżmana mm. bo dla mnie to jest takie Um, dziecko, które za wszelką cenę chce zaistnieć i robi wszystko. Um, z jednej strony jest fajne, że dużo rzeczy próbuje robić i nie siedzi tak jak inni, na przykład nic nie robią i tylko imprezują na przykład, młodzi, zwłaszcza teraz. Um, ale no, trochę przesadza i ostatnio to, co robił, no to no, było trochę przegięcie moim zdaniem i... No, po prostu, jakoś działa mi na nerwy. Tak jak pewnie niektórzy nie mogą mnie słuchać, może ja mam jakiś dziwny głos, tak za bardzo ja go nie mogę słuchać. Mm -hmm. No nie no. Okej. Okay. Ja mówię, no nie podobało mi się to, co on mówi, i to też mu wspomniałem ostatnio, że nie jest aż tak inteligentny, za jakiego chce uchodzić. No i takie mówienie, no na przykład Marek już jest wiekowy, to on może powiedzieć, że dla moich czasów to coś, tam, czy tam ile śledztw. <grych> Nie, ale ja tam ale parę jak, innych rzeczy, które jak tam on ma na przykład 14 lat i on był jakiś tam yy, coś tam mówił o, o bajkach, czy, czy coś... A nie o komiksach? Był o komiksach? Nie wiem, że za moich czasów tak powiedziałeś, tak myślę, za moich czasów... Ma 14 lat i za moich czasów, to mnie czasami zgupią mówi za moich czasów, chociaż ma 25 w tym roku. Więc tak myślę, coś mi tu nie gra. No ja nie wiem, no ja... okej, okay. okej. Okay. Dobra, skończmy ten temat, bo zjechaliśmy już kogoś no właśnie, ale to tak. też tak miło czasem zjechać kogoś w podcaście prawda? zjechać inny podcast ale nie, jeżeli ktoś lubi podcast ja, pomimo tego, że nie przypadł mi do gustu, to i tak ale go słucham trzeba sobie. trzeba uważać, bo podcast to niektórzy to no, zło zło? podcast zło? No. A myślę, że nie do końca, no nie o to, nie o to chodziło no, to wyciągasz już daleko idące wnioski tak mi się wydaje Powiedz głośno. Że można błądzić. A, można, można. Dzisiaj słuchałem też audycji kontestacji. Przed chwilą. <coughs> Który też powiedziano w, w, właśnie się w się. Podcast, podcastach, że trzeba trafić sobie w to, co ludzie chcą przyjąć. No i słusznie. Tylko nie wiem, czy nas ktoś słucha, a pomimo to robimy podcast. No, zobaczymy. Ja mam tylko coś takiego na koniec, że jeśli chcecie, żebyśmy o czymś powiedzieli, jakiś was temat, interesuje, czy macie jakieś pytania, to po prostu napiszcie w komentarzu, to my się wtedy będziemy wiedzieli na przykład, o czym jeszcze chcecie, jakiś podcast, jak jakiś chcecie temat, poznać tak... opinię młodego małżeństwa na dany temat, proszę bardzo, napiszcie. Tak? Postaramy się każdą prośbę spełnić. o ile będzie w miarę interesująca, no bo przecież nie, no, bym, no nie no będziemy też... mówić o wpływie polarnym, miesiączkowaniu, no opinii. Bo tak. się o tym nie znamy, a o ile ja chętna będę na odpowiedzi różnymi, o ile będę w stanie odpowiedzieć i coś powiedzieć na jakiś temat, to nie zawsze mogę na każdy temat coś powiedzieć, bo na przykład tak jak tam science fiction to Mary teraz z swojego podcastu, to ja za dużo to powiedzenia ja bym nie miała. Nawet, nawet nie słuchałeś mnie podczas No nie słuchałam. No, to się ściągnij trwa 15 minut, chyba do wstępnie. dobrze, to Dobrze, a my kończymy. To jest już prawie pół godzinki. <klujny> jak dobrze liczę? No. <klujny> Prawie pół godzinki, ze wstępem będzie akurat pół godzinki. Żegnamy was, w takim razie, że na was M... I, i M, a jeszcze chciałam się pochwalić, że przyszła mi wczoraj bluzyczka, yy, prosto z Nowego Jorku, yy, z mmm ale jest z Nowego no, Jorku. Ale jest z Nowy... Nowego Jorku i z zielonymi mmm No. Bo zielony no. mmm to ogólnie w Stanach to jest kobiety. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła w niej chodzić. Ona jest na ramionczkach, a jest teraz zima i ja, ja już ja czekam na Ja spróbuję znaleźć reklamę zielonego MMS, a to w ogóle zwątpicie, jak się rozpływają inne no, MMS na jej Ja mam zamiar jak się ładnie ubierać i w ogóle, żeby się też rozpływali na mój widok, jak będzie lato. Dobrze. No to ja myślę, że to też wkleję. To dwie rzeczy muszę odmieścić. Dobra, link i, i link. Nie, i link. A wkleję całego YouTube Mogę zrobić zdjęcie w tej bluzeczce. Dobra, no to zobaczymy. Może też rzucimy. No to na razie wszystkim. Pa, pa. No to może teraz tak, imionami jeszcze żegnamy. Marek. I Martusia. Martusia nie czuć nie Na razie, pa. <grym>